To są informacje Polskiego Radia 24. PiS stawia ultimatum stronnikom Morawieckiego. To niezrozumiałe słyszymy od jednego z nich, posła Jabłońskiego. Polska zadebiutowała w grupie G20. Minister finansów liczy na dłuższe członkostwo. Będzie też odliczanie do wyjątkowej, weekendowej podróży. Niebawem na tory wyjedzie nieśpieszny. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Nie zrozumiała tak o decyzji Komitetu Politycznego PiS, mówi poseł tej partii Paweł Jabłoński. W poranku komentował stanowisko kierownictwa mówiące wprost, że działalność członków PIS w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego jest sprzeczna ze statutem partii. Ja tutaj nie widzę żadnej sprzeczności. To jest synergia, która w dużym obozie politycznym, takim jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, jest czymś nie tylko naturalnym, ale niezbędnym, jeśli ten obóz ma pozostać dużym obozem. Ocenia Paweł Jabłoński, który sam zapisał się do Stowarzyszenia Morawieckiego. Jabłoński przypomniał, że wielu członków PIS-u powoływało i aktywnie działa w różnych stowarzyszeniach, a tylko inicjatywa byłego premiera wzbudziła kontrowersje. Po pilnym posiedzeniu prezydium PiS-u polecono stworzenie Rady Eksperckiej. To tam mają Działać Morawiecki i jego stronnicy. Jeśli pozostaną w stowarzyszeniu, czekają ich konsekwencje statutowe. Według posła Jabłońskiego widmo kary nikogo nie odstraszyło, a stowarzyszenie dostaje kolejne zgłoszenia od chętnych. Polska w G20 na dłużej? Taką nadzieję ma minister finansów Andrzej Domański. Wczoraj delegacja naszego kraju po raz pierwszy wzięła udział w posiedzeniu grupy jako pełnoprawni członkowie. Prezydent Donald Trump powiedział polskiemu radiu, że wysłał do nas zaproszenie ze względu na bardzo dobre stosunki z Polską. Relacja Marka Wałkuskiego. Minister Andrzej Domański wraz z szefem NBP Adamem Glapińskim wspólnie uczestniczyli w spotkaniu grupy G20, które odbyło się w Waszyngtonie.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 Teraz niepokojące wieści z Ukrainy. Rośnie rosyjska aktywność na froncie. Kreml intensyfikuje ataki i próbuje przełamać ukraińską linię obrony. Według informacji ukraińskiego wywiadu wojskowego, obecnie siły Rosjan na Ukrainie to około 680 tysięcy żołnierzy. Kreml chce przysłać kolejne kilkadziesiąt tysięcy. Jak czytamy w raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, głównym celem Rosji jest pas miast twierdcy Donbasu, obejmujący Konstantyniwkę, Słowiańską Kramatorsk. Według ekspertów Rosja jednak nie będzie w stanie zdobyć całego obwodu donieckiego drogą militarną. Wracamy do kraju. Rząd chce ograniczyć bezdomność zwierząt. Dziś Sejm zagłosuje nad projektem ustawy o Kropik, czyli Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Szczegóły ma dla nas Klaudia Wróblewska. Rządowa propozycja wprowadza obowiązek rejestracji psów i kotów, który ma spoczywać na wszystkich właścicielach tych zwierząt. Ich dane trafią do systemu stworzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że to pierwszy ważny krok w przeciwdziałaniu bezdomności psów i kotów. Też pozwoli takie czipowanie na bardzo szybki powrót psa czy kota do domu. Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że kierunek ustawy jest właściwy, ale należy ją poprawić. Jeżeli obywatel, który ma już oznakowane zwierzęcie, musi zarejestrować zwierzęcie w tej nowej, rządowej bazie, nie powinien uniszczać dodatkowych opłat. Opiekunowie psów i kotów uważają, że obowiązkowa rejestracja tych zwierząt to dobry pomysł. To rozwiązanie jest bardzo potrzebne dla wszystkich. Trzeba czepować, bo po tej naprawdę jest problem. Zarówno piaski schroniskowe, jak i domy powinny być zaczypowane. Organizacje prozwierzęce też chwalą ustawę, ale domagają się więcej. Ich Najważniejsza w walce z bezdomnością jest obowiązkowa sterylizacja zwierzaków. 10 godzin w trasie w wagonie restauracyjnym, kanapki ze smalcem i pasztet w wagonach pasażerskich, wystrój rodem z lat 80. W takim klimacie w pierwszą podróż wyruszy pociąg nieśpieszny. Wyjedzie ze stacji Warszawa Główna za niecałą godzinę o 8.47, do celu, czyli do zakopanego dotrze około 19.00. Tutaj nieważny jest czas przyjazdu. tutaj ważne jest samo, samo podróżowanie i, i przeżywanie tej podróży. Nie chodzi o to, żeby tylko dotrzeć do celu, ale także, żeby po prostu podróżować. Przekonuje Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Nieśpieszny będzie kursował na trasach w całej Polsce w piątki, soboty i niedzielę. To element obchodów jubileuszu kolejowych państwowych gigantów stulecia PKP i 25-lecia PKP Intercity informacje Polskiego Radia 24. Słonecznie, ciepło, wiosennie, tak upłynie nam piątek. W Lubuskiem termometry wskażą dziś nawet 20 stopni. Na przeważającym obszarze okolice 15, chłodniej na Suwalszczyźnie i na Helu, tam odpowiednio 11 i 6 stopni to wartości maksymalne. Deszcz, jeśli się pojawi, to przelotny we wschodniej i południowej części kraju. Poranek. W Polskim Radio 24. 6 minut po godzinie ósmej. Pociąg niespieszny odjeżdża. Mam wrażenie, że ten niespieszny to, to jest żart, ale taki żart o, dla ludzi ale o mocnych nerwach. Podziwiać, podziwiać widoki. Nie czas podróży. Może, wiesz... Znaczy, ja, ja wiem, że kiedyś było się takie skuszą. hasło, które w PKP obowiązywało, czas oczekiwania jest bezpłatny. Tak jak kiedyś się dzwoniło na infolinie. To, ale to trzeba mieć poczucie humoru, żeby mm, przy spóźniających się pociągach robić pociąg niespieszny. Podziwiam, podziwiam. Podziwiać to można tak. widoki za oknem. Mhm. Ale ten chleb ze smalcem, to okej, okay, no dobra. Pasztet. pasztet? <grym> też. Nie, nie ma chleba ze smalcem? Chleb ze smalcem i pasztet. A, i pasztet, okay. Do wyboru. I schabowy też będzie? Nie wiem. U, u, Możesz u, sprawdzić. Kupujemy miejscówkę <grym> jedziemy gdzieś niespiesznie. Piątek przyszedł niespiesznie, ale się bardzo cieszymy, że już jest. 17 dzień kwietnia to właśnie dziś. Będzie trwało 14 godzin i 2 minuty, a słońce niespiesznie zajdzie o 19.37. Teraz 7 minut po 8. Grzegorz Rączak, zapraszam do 9 jeszcze, a już teraz polityka numer 2. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Państwa i moim gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański-Lewica. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwo. Czy głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec Pauliny Henikloski będzie testem na jedność koalicji? Znaczy ja myślę, że tak, dlatego że to koalicja powinna decydować, kto powinien być ministrem. Pan premier. Natomiast nie opozycja, która miałaby umeblować nam skład personalny. Mam nadzieję, że wszystkie ugrupowania polityczne, wszystkie partie, kluby, które są dzisiaj składnikiem koalicji 15 października, zagłosują z przeciwko wotum nieufności do pani Henikowski. Mówi pan, panie ministrze, że ma pan nadzieję, a ma pan pewność, że Polska 2050 i PSL, bo tutaj też trochę przeciwników pani minister ma, posłuchają apelu premiera. Znaczy, mam Tyska. taką nadzieję, dlatego, że uważam, że dla nas najważniejszą wartością jest jednak jedność tej koalicji, a jedność oznacza głosowanie również za ministrami. Jeśli państwo mają jakieś uwagi, myślę, że warto, aby zaprosić panią minister na klub i z nią wtedy porozmawiać. Polska 2050, politycy tej partii no głośno mówią, jakie zastrzeżenia wobec y, y, pani y, ministry mają. No zastrzeżenia mają chociażby takie, y, że partia się przecież podzieliła y, po styczniowych tak, no, wyborach no, na przewodniczącą. No, przewodniczącą. Państwo, państwo wywodzą się z jednego pienię, tak, dlatego, że po pierwsze trzecia droga to było wtedy Polskie Stronnictwo Ludowe i y, Polska 2050, potem mamy podzielenie na dwa kluby po wyjściu do parlamentu, a teraz mamy Polskę 2050 podzielone na dwie kluby Dwa kluby, Klub Centrum i Klub Polska 2050, Rzeczpospolitej Polskiej, dobrze pamiętam. No, dwie rywalizujące między sobą liderki, no i dziś mamy... I ta rywalizacja w... zostanie poza salą sejmową, myślę znaczy, pan, pani Myślę, że zostanie poza salą sejmową, natomiast na sali zawsze najważniejszą rzeczą jest artymetyka. Premier chyba się trochę głosowania obawia, ponieważ spotkał się wczoraj z panią minister Katarzyną Pełczyńską na Łęcz. No i przekazy są takie, że ta rozmowa miła nie była. Znaczy powiem tak, no pan premier spotyka się, powinien spotykać się z liderami klubów i partii, które są członkami koalicji. No ale ja myślę, że powinien również wskazać państwu, że jeżeli chcą być członkami tej koalicji, to trzeba utrzymać jedność również przy głosowaniu jest Pan spokojny, że kolicja. Znaczy, jestem, jestem spokojny nawet w nie zatrzeszczy. Znaczy, zawsze coś trzeszczy. Tak jak w małżeństwie, pani redaktor, ale po prostu zawsze pozostaje jednak pewne kwestie wyjaśnienia i potem dalej funkcjonowania. A o głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach, pan już spokojny nie jest. Nie, dlatego, że po pierwsze mamy sytuację drugiego już weta. Pierwsze weto mieliśmy w grudniu. Pan, prezyd pan prezydent wtedy zawetował tą ustawę. W lutym, 15 lutego kolejne weto. No i dziś, zresztą wczorajsza debata pokazała, że pan prezydent nadal stoi na swoim stanowisku, co jest ze szkodą dla wielu obywateli, którzy dzisiaj no, między innymi gdzie grają na, powiedzmy na, na kryptowalutach. My nie mamy pewności zresztą, czy rzeczywiście ten rynek jest bezpieczny. On potrzebuje unor unormowania. Zresztą w swojej wypowiedzi pan y, premier wskazał, że jest jakieś powiązanie między również Kryptowalut, powiedzmy, rynkiem kryptowalut z politykami Prawa i Sprawiedliwości przekazywane pieniądze. I Konfederacji, prawda? I Konfederacji mhm. przekazywane pieniądze na, na fundacje związane z panem y, ministrem Ziobro, czy też po prostu z Panem, e, z przedstawicielami konfederacji, to również uczestniczenie w eventach finansowanych przez e, Zanda Krypto. Więc myślę, że. No nie... i stąd ten pomysł, e, by e, podejście do tego odrzucenia drugiego weta drugiego prezydenta tak. e było. Premier miał nadzieję, znaczy, że no, te powiem, informacje sprawdzi. Powiem, jeśli zagłosuje no, dzisiaj całe ugrupowanie e, Prawa i Sprawiedliwości przeciwko temu, e, powiedzmy, za utrzymaniem weta, no to wiadomo, że po prostu będziemy mieli sytuację, taką, jak, jaką mamy nieunormowany rynek i strach również o środki finansowe, które tam ludzie lokują. Argumenty opozycji są takie, że ta ustawa właśnie nie do końca reguluje i nie rozwiązuje te problemy. Znaczy nie, regu są. nie, nie, nie, nie reguluje, nie wprowadza żadnych kar i jednocześnie nie, powiedzmy, nie daje szans na jakiekolwiek działania ze strony Komisji Nadzoru Finansowego nad, można powiedzieć, ucywilizowanym tego rynku w Polsce. A składają państwo broń, czy y, o znaczy, ustawę? Bo wczoraj poczekamy. też w trakcie tej debaty, o której pan już wspomniał, panie ministrze, y, Pałac Prezydencki, czy przedstawiciel szef Kancelarii Prezydenta y, y, razem z posłami właśnie koalicji rządzącej przerzucali się argumentami, kto odpowiada właśnie za to, że jeszcze takiej ustawy, która by rzeczywiście regulowała to, co w Polsce się dzieje, y, y, nie ma. Bo prezydent miał zgłosić swój projekt, tutaj były zarzuty, y, że prezydent wskazywał, co powinno być w ustawie poprawione, a ta sama ustawa trafiła na biurko. No tak, ale z drugiej strony można powiedzieć wprost. No pan prezydent mówił, daje ustawę tej ustawy nie widać. Po drugie, my, my uważamy, że ustawa, która została przygotowana jest ustawą, która rzeczywiście w sposób rzetelny reguluje ten rynek. Jeśli pan prezydent ją, ją powiedzmy, jeżeli nawet to zostanie odrzucone, to podejrzewam, że będziemy chcieli po raz trzeci taką tą samą ustawę przedstawić, pokazując polskiemu społeczeństwu że to prezydent jest tym, który być może doprowadził do tego, że utracą swoje środki finansowe. Jeśli to zostanie podtrzymane, prawda? Tak. tak. O, w tym sensie. Dobrze. Panie, czyli trzecie podejście będzie do ustawy? Ta ja sama myślę, ustawa trafi na biurko pana prezydenta, znaczy, czy nie jest to zmieniona? Znaczy, ja myślę, że tak, natomiast oczywiście będzie jeszcze analiza tego projektu ustawy, ale to już jest kwestia ministra finansów, który za to odpowiedział. Panie ministrze, czy Sławomir Sęciewicz ma dostęp do informacji niejawnych, czy nie ma? Znaczy powiem tak, dla mnie pan minister, minister Wicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. Jak pamiętamy, to w 2024 otrzymał ten dostęp. Potem mieliśmy sytuację taką, że on został cofnięty. Sąd Wojewódzki uchylił decyzję. W tym zakresie potem, jak państwo wiecie, kancelaria premiera odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i jest decyzja NSA, który nie odnosi się do tego, czy pan Centkiewicz ma dostęp, czy nie. Tylko wskazane, jakie procedury powinny być zastosowane. W związku z tym, z tego co wiem, to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie prowadziła kolejne postępowanie z uwzględnieniem tego, co zostało zawarte w wyroku NSA. Natomiast dzisiaj można powiedzieć również, że pan minister Centkiewicz ma pewien problem, jeśli chodzi o kwestię wiarygodności, możliwości dostępu, zachowania tajemnicy państwowej, bo przecież mamy postępowanie wynikające z ujawnienia wtedy planów obronnych. I to dzisiaj kolejne postępowanie, które będzie prowadzone, wiem, że jest wszczynane określić, czy dać dostęp panu ministrowi do dokumentów jawnych nie, i... znaczy niejawnych i czy po prostu na jaki okres? Bo szef no odtrąbił y, sukces y, po wyroku NSA przedwcześnie. Znaczy ja myślę, że odtrąbił sukces przedwcześnie. Jednocześnie, no, ma rację w tym że, że po prostu, że wtedy powiedzmy ta decyzja była, nie, powiedzmy, nie, nie powinna tak zapaść, natomiast nadal po prostu nie ma tego, tego dokumentu, ponieważ musi być przeprowadzone normalne postępowanie z uwzględnieniem zastrzeżeń NSA. No właśnie, bo szef SKW Jarosław Stróżyk zapowiedział, że sprawa postanowień będzie ponownie rozpatrzona. Tak, no ale oczywiście służby będą wtedy przy podejmowaniu decyzji brały pod uwagę również te wydarzenia, które miały miejsce w czasie kampanii wyborczej, a więc ujawnienia informacji, które miały charakter tajne. Jeszcze w, w, prokuratura w Lublinie wszczęła postępowanie w sprawie udziału y, szefa BBN-u y, w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie pojawiły się dokumenty y, niejawne, a w tym posiedzeniu. Y, znaczy, Wstrzała postępowanie no? wynikające y, z następujących okoliczności. Wtedy mieliśmy sprawę jeszcze w NSA, nie mieliśmy decyzji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 dostała jednorazową zgodę, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Panie y, ministrze, osoby zainteresowane transkrypcją aktu małżeństwa y, par jednopłciowych y, spoglądają na MSWiA. No właśnie, co z rozporządzeniem w tej sprawie? Znaczy, powiem w ten sposób, to te pytanie, jak mówiliśmy przed wejściem, należałoby kierować za, zarówno do moich kolegów, i kole, koleżanki i kole, kolegi, którzy zajmują się tą częścią, Wiem, że nad tym pracujemy. Sprawa nie jest łatwa. Planowane są spotkania zarówno z ministrem cyfryzacji, ale również z panią minister Kotulą. Według tego, co analizują u nas państwo, to nie tylko rozporządzenie. Potrzebna jest też ustawa. Ja jestem całym sercem, żeby to uregulować. Dzisiaj mamy kolejny, drugi wyrok kilkadziesiąt tysięcy osób czeka na tą decyzję, natomiast mówię według naszych prawników, według tego, co jest u nas w ministerstwie, potrzebne są szersze regulacje i myślę, że spotkanie właściwych ministrów powinno dać kierunek, w którym, w którym powinniśmy pójść. Pytanie, czy uda się to do końca kadencji, jeśli chodzi o te zmiany legislacyjne? Chciałbym, żeby tak się stało, ale sprawa jest niesmiernie trudna, natomiast wiem, że te osoby oczekują, to nie jest jedyny, podejrzewam, że to nie jest jedyny przypadek, który mamy w tej chwili, że kolejne wyroki mogą zapadać, no i, i ch chciałbym, żeby nie było one wyrokami sądowymi, tylko regulacją prawa, ale to już po prostu nie zależy ode mnie, myślę, że są odrzucone Panie ministrze, w co gra Mateusz Morawiecki zakładając Stowarzyszenie Rozwój Plus? Znaczy być może pan Mateusz Morawiecki gra na układ związany z tym, aby pan Jarosław Kaczyński zmienił swoją decyzję przed wybo samymi wyborami, powiedząc, że to jednak pan Mateusz Morawiecki jest kandydatem na premiera, a dziś tylko pan... Przemysław Czarnek jest elementem odebrania głosu wyborcom Konfederacji i Brauna. No wierzył Pan w taki scenariusz, że byłoby to możliwe? Znaczy, ja podejrzewam, że, że ten scenariusz jest możliwy, dlatego że no dzisiaj chodzi o to, że sondaże, które które pokazują poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, spadają. Jakbyśmy zsumowali sondaże Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, to okazuje się, że być może prawie są na zbliżonym poziomie albo czasami lekko przeważają te dwa ugrupowania. Pan Przemysław Czarnek ze swoimi poglądami wydaje się, ma być tym, który ma odciągać y, osoby od tamtych ugrupowań. No a tutaj widzimy urażoną dumę i, i powiedzmy i jednocześnie honor pana m, m, byłego premiera Morawieckiego, który szuka miejsca na swojej scenie. No jest znalazł 40 parlamentarzystów. No znalazł, to jest duża grupa. Gdyby doszło do sytuacji takiej, że, że założyłby partię, no to ma możliwość utworzenia klubu, a to powoduje, że Prawo i Sprawiedliwości nie ma dzisiaj pakietu blokującego m.in. weto prezydenckie. Po wczorajszym prezydium komunikaty jest taki, że stowarzyszeniowcy no, albo zostają w stowarzyszeniu no, i czekają, y, albo rezygnują i wracają do pisu, albo zostają w stowarzyszeniu i czekają ich kary. Ja jako po prostu poseł koalicji rządzącej cieszę się, im więcej powiedzmy, fermentu i zamieszania w prawie siedliwości, tym myślę więcej szans na to, żeby kolejną kadencję w Sejmie to dzisiejsza większość miała i mogła dalej rządzić. A jest pan w stanie, panie ministrze, sobie wyobrazić taki scenariusz, że Jarosław Kaczyński właśnie no każe y, y, niezdyscyplinowanych y, stowarzyszeniowców i na przykład zawiesza ich w prawach No czy znaczy, boję się, że to y, będzie mało prawdopodobne. bo To ja już powiedziałem. To powoduje, że pan Jarosław Kaczyński traci pakiet kontrolny, jeśli chodzi no wiem, o... No bo to klubie. musiałby zawiesić jedną czwartą prawda, klubu, no, na przykład no, parlamentarnego nie no, prawda? Te 240 tak. osób, y, patrząc na 240 dzisiaj koalicji, tej, która powiedzmy rządzi, no może dać powiedzmy, możliwość zablokowania weta prezydentka. I co by się stało, gdyby na zasadzie odmrożenia uszu pan Morawiecki i jego, jego grupa zagłosowała razem z, z dzisiejszą koalicją rządową przy wecie prezydentka? Wtedy wszystkie karty panu Jarosławie Kaczyńskiemu się sypią. Panie ministrze, czarne chmury nad Mateuszem Morawieckim z jednej strony właśnie tutaj nową inicjatywę uruchamia, a z drugiej strony no, ma zarzuty w wyborach kopertowych, a tutaj y, kwestia rarsu u wróciła. Zarzuty dla byłego premiera postawione też będą w zależności od tego, no, ile wiedział o, o, o, w jakim stopniu wiedział o nieprawidłowościach, które w agencji miały miejsce. Znaczy powiem tak, no, jeśli nawet nie wiedział, to jako premier był osobą, która nadzorowała, a więc bezpośrednio po prostu była, wtedy mogą być to zarzuty związane z przede wszystkim Wszystkim z brakiem nadzoru właściwego nad tą jednostką. Nie ukrywam dzisiaj, że jako wiceminister odpowiedzialny za nadzór za Larsem widzimy tam mnóstwo rzeczy, które mogą być podstawą do tego, aby kierować do prokuratury. Ja chciałem powiedzieć, że na tą chwilę pracownicy RARS-u bardzo dużo i powiedzmy dużo czasu zajmuje im kompletowanie dokumentów, zwłaszcza powiedzmy prokuratorskich. Mamy tam już kilka postępowań. Mamy postępowania związane, jak pamiętamy, z zakupem agregatów i, i dzisiaj pan prezes jakoś nie potrafi, po prostu sam też wrócić z Wielkiej Brytanii. Mamy postępowanie związane z zakupem i prowadzeniem, jak dobrze pamiętam, wypożyczalni sprzętu dla Pefronu, czyli zakupu za prawie 200 milionów różnego sprzętu, który nie do końca został zagospodowany właściwie. Mamy postępowanie prokuratorskie w zakresie wyłonienia wykonawców w dost postaci dostawy węgla, a ostatnio mamy również postępowanie prokuratorskie w sprawie zakupu węgla niezgodnie z decyzją premiera, czyli kupiono nie taki węgiel, jaki powinien być. Zamiast do gospodarstw domowych kupiono węgiel, który w 50% jest, ma zawartość miału analizując kolejne dokumenty, myślę, że powiem, że to nie koniec chyba doniesień na, w Rarsie jeszcze na prowadzoną tam działalność w okresie w latach 22-23. No i w, tym, w tych przypadkach, w tych nowych przypadkach, co pan yy, wspomniał, pani mistrze, yy, też yy, będą zarzuty formowane wobec byłego premiera? Znaczy, no, zarzuty są w stosunku do, do powiedzmy, do yy, RAS-u, ale do yy, między innymi w tej chwili powiedzmy yy, yy, zarządu rars ale powiem tak, to jest również kwestia braku nadzoru nad tą jednostką, tak? Dlatego, że niewłaściwa, niewłaściwy nadzór prowadził do tego, że powstawały tam, powstawało tam łamanie prawa. Natomiast zgodnie wtedy ze regulaminem, zgodnie z przepisami, to bezpośrednim nadzorującym nad rządową agencją rezerw był pan premier Morawiecki i jego zastępcy w Kancelarii Premiera. A Michał Kuczmierowski nadal jest w Londynie. Na 19 czerwca wyznaczono y, datę y, kolejnej rozprawy ekstradyca ekstradycacyjnej. Tak. Czy do tak. ekstradycji dojdzie, czy nie dojdzie? No nie wiem, to decyzja, za pan, decyzja należy do sądu Wielkiej Brytanii. Chciałbym, żeby pan pojawił się tutaj i wyjaśnił wiele rzeczy. Myślę, że wtedy moglibyśmy usłyszeć, w jaki sposób rzeczywiście funkcjonowała ta agencja. A do ekstradycji Zbigniewa Ziobry? No, mamy, mamy problem w tej chwili, dlatego, że po pierwsze musielibyśmy, je jesteśmy w tej chwili, pracujemy nad europejskim nakazem aresztowania. Wiemy, że to nie do końca jeszcze po prostu rozwiązuje problem. Musimy poczekać aż no, ja na było. Węgrzech powstanie nowy rząd i będzie podejmował decyzję. Problem problemem byłoby większy, gdyby pan Ziobro stwierdził, że, czy pan byłby pan poseł Ziobro jeszcze i, i pan Romanowski, że być może chcą być obywatelami Węgier. Wtedy byłby problem z ekstradycją, zobaczymy, albo w tym okresie czasu gdzieś wyjechał sobie, gdzie trudno by było ich sprowadzić. Natomiast uważam, że powinien tu wrócić, pon ponieść odpowiedzialność za to, co robił przez swoje lata, pełniąc funkcję Ministra Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim dziękuję gościem bardzo. był wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański. Dziękuję. 24 pytania. Rozmowa polityczna. I 24 minuty po godzinie ósmej. Przegląd portali. Zaglądamy na polskie radio24.pl. tu Trump o Polsce w G20 wskazał na kluczowy czynnik. Wczoraj przedstawiciele naszego kraju po raz pierwszy wzięli udział w posiedzeniu grupy G20 jako jej pełnoprawni członkowie. Prezydent Donald Trump powiedział Polskiemu Radiu, że wystosował zaproszenie ze względu na bardzo dobre stosunki z Polską. Niektórzy mówią, że to są dobre stosunki z prezydentem Nawrockim, a nie z Polską, No, ale jak zwał, tak zwał. Ważne, że jesteśmy w G20. Tam minister finansów Andrzej Domański i szef NBP Adam Glapiński wspólnie uczestniczyli w spotkaniu grupy G20 w Waszyngtonie. O tym donosi Marek Wałkuski ze Stanów Zjednoczonych. Jest też sporo informacji o tym, jak ukraiński front się robotyzuje. Prawdziwy terminator ma koła albo gąsienicę. Taki artykuł znajdą Państwo na gazecie.pl i tu sporo na ten temat yy, można przeczytać, a skoro już mówimy o froncie, to politycznym froncie też trochę, to ten kraj zajmie miejsce Węgier-Orbana, znak zapytania, może blokować sankcje na Rosję i pomoc dla Ukrainy. Już o tym dzisiaj mówiłem. Wiktora, Wiktora Orbana już nie ma, ale jego miejsce może zająć Rumen Radew. Kto to jest? Jak Państwo słuchali poranka od 6, to wiedzą, że to były prezydent Bułgarii, który... Jest bardzo popularnym politykiem w tamtejszych stronach, ale jest raczej... Eurosceptyczne, tak, można by to dyplomatycznie ująć. W ten weekend odbędą się wybory parlamentarne w Bułgarii, które mogą być ważne dla całej Europy. Czyżby Orban zamieniony na Radewa, to tyle jeśli chodzi o gazetę.pl, bo o tym mogą państwo właśnie w gazecie.pl przeczytać. W onecie o idze świąte, która masz, musi zmierzyć się ze swoim przekleństwem, a w onecie części sportowej, głębiej jakby, jest o Robercie Lewandowskim, który, uwaga, prawdopodobnie odrzuci ofertę Barcelony. Nowe wieści w sprawie Roberta Lewandowskiego się pojawiły, jak przekazał swoim na swoim kanale na YouTubie Fabrizio Romano Barcelona złożyła Polakowi propozycję przedłużenia kontraktu, która jednak zawiera znaczną obniżkę pensji. Zawodnik nie był z tego zadowolony, włoski dziennikarz ujawnia szczegóły i informuje, że Lewandowski może liczyć na wiele ofert z innych klubów, w tym od gigantów. Czy Robert Lewandowski dalej będzie w Barcelonie? O tym mogą Państwo przeczytać na stronach Onetu innymi. Mamy jeszcze chwilkę? No niestety już nie. A miało być o odchudzaniu. No co, na odchudzanie to nigdy nie ma chwilki, prawda? Reklama Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 830 Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość grozi konsekwencjami członkom nowego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Prezydium ugrupowania uznało, że inicjatywa jest sprzeczna ze statutem partii. Na te zarzuty odpowiadał w naszym studiu poseł PiSu Paweł Jabłoński, który dołączył do stowarzyszenia byłego premiera.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 W dziś próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy w sprawie kryptoaktywów. Potrzeba do tego trzech piątych głosów. Szanse są znikome, bo głosowanie przeciwko zapowiedziała już Konfederacja, mówił w rozmowie z Polskim Radiem poseł tego ugrupowania Bartłomiej Pejo.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 Tymczasem prezes Zonda Krypto twierdzi, że portfel z czterema i tysiącami bitcoinów o równowartości 330 milionów dolarów jest bezpieczny, ale nie ma do niego dostępu. Przemysław Kral odniósł się do publikacji Mani.pl na temat problemów klientów z wypłatą środków. W oświadczeniu opublikowanym na platformie X prezes największej polskiej giełdy kryptowalut utrzymuje, że tak zwane prywatne klucze umożliwiające dostęp do portfela ma zaginiony przed laty jej założyciel Sylwester Suszek. Kral zaprzecza też medialnym doniesieniom, jakoby środki klientów zostały przelane na inne konta. Ta spirala kłamstw, nierzetelności musi się skończyć. Wklejam tutaj link, który pozwoli śledzić ten portfel. Proszę zobaczyć, że środki absolutnie nie, się nie ruszają. Nikt z nich nie korzysta. Według Mani.pl klienci giełdy od tygodni skarżą się na problemy z wypłacaniem pieniędzy. Żegnali go sportowcy, kibice i przedstawiciele władz państwowych. Drugi trener reprezentacji Polski, Jacek Magiera, spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie. No Legenda polskiej piłki. Dużo osiągnęła w swoim życiu i przyszliśmy się pożegnać. Nie zapomnijmy, Jacek nie zapomnijmy. No to była ta osoba, która wspierała, pomagała. Ogólnie dobry człowiek to był. Myślę, bardzo ważny. i dla całej polskiej piłki nożnej i dla klubu, w ogóle dobry dla młodzieży, dla wszystkich. Jacek Magiera zmarł tydzień temu niespodziewanie podczas joggingu. Miał 49 lat. Został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta krzyżem oficerskim orderu odrodzenia Polski. Najchłodniej o godzinie 8 było w Lęborku i w Ustce, tylko 2 stopnie o poranku, a najcieplej w Legnicy i we Wrocławiu 11,5 stopnia. I tak to dzisiaj będzie wyglądać. Będzie dużo słońca, e, o tym pamiętamy, ale gdzie niegdzie, e, zwłaszcza we wschodniej i południowej połowie kraju, miejscami przelotne opady deszczu też się mogą pojawić. E, w ciągu dnia większe i mniejsze rozpogodzenia, przyjaśnienia, to wszystko się dzisiaj będzie na niebie działo. Temperatura 11 stopni na północnym wschodzie, 15 to tak w większości na przeważającym obszarze kraju, ale na przykład e, na zachodzie, na północnym, południowym zachodzie, w województwie Lubuskie, tam nawet 20 ma być. ma być dzisiaj. Na przeciwległym biegunie będzie hel, na którym maksimum 6. Więc tak bo trochę. Wiatr słaby umiarkowany na południu kraju, okresami na Pomorzu, wszędzie tam może być porywisty, a będzie wiało z północnego zachodu i z północy. Za 25 minut będzie dziewiąta. Komentarz. Komentarz do wydarzeń politycznych w kraju. Profesor Danuta Plecka, politolog Uniwersytet Gdański z nami. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To porozmawiamy sobie o na początek o byłym premierze. Mateusz Morawiecki zało, założył stowarzyszenie Rozwój Plus. I pani profesor myśli, że to jest taki e, ciekawy, fajny, sprytny, może nawet powiedział, sposób na to, żeby nikt nie mówił o tym, że premier Mateusz Morawiecki ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym sprawy m, nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, tylko wszyscy mówią o tym, że Mateusz Morawiecki założył nowe stowarzyszenie. Oczywiście można spojrzeć na to z tej perspektywy, ale ja proponuję, żebyśmy spojrzeli na to troszeczkę inaczej. Mateusz Morawiecki jest osobą na pewno zmarginalizowaną w Prawie i Sprawiedliwości. To założenie stowarzyszenia to z jednej strony może być krok do wyjścia bądź wypchnięcia Mateusza Morawieckiego i założenia przez niego na bazie stowarzyszenia stowarzyszenia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 To są te asy w ręgawie, które wewnętrznie wzmacniają wpisie Mateusza Morawieckiego i jego frakcję, ale też mogą być takim sygnałem, co podkreślam od dłuższego czasu, tego kroku, który robi Mateusz Morawiecki dosyć niepewnie i powoli, ale jednak wyjścia z pisu i utworzenia swojego centrokonserwatywnego ugrupowania. No tak, ale żeby w polityce działać, znaczy niektórzy idą do polityki po to, żeby zarabiać pieniądze, ale żeby najpierw je zarabiać na polityce czy dzięki polityce, to trzeba je mieć. PiS jest dosyć bogatą partią, nawet mimo, że nie ma tych dotacji, które powinno niektórzy twierdzą powinni mieć i tak dalej, ciągle się dopraszają o pieniądze, to i tak jest bogata partia. A założenie nowej, wyjście z PiSu, to tak trochę jak w rodzinie, idziemy na swoje, tylko że bez posagu Oczywiście idziemy na swoje bezposagu, ale proszę zwrócić uwagę na to, że Mateusz Morawiecki jest jednym z lepiej zaopatrzonych finansowo polityków w kraju. i Wydaje mi się, że jego ambicje polityczne są tak w tej chwili rozdmuchane, że jest w stanie poświęcić osobisty majątek w celu ich zrealizowania. Ale to byłaby pani na nos politologa nowa partia, czy może taki zlepek, trochę sierot z 2050, trochę z PSL-u, a może cały PSL, jakieś nowe ugrupowanie, czy zupełnie coś nowego z plusem w nazwie? Znaczy, chyba to już, z plusem w nazwie, oczywiście, bo to taka, taka moda od 2015 roku. Znaczy ja mam y, takie wrażenie, że obserwując polską scenę polityczną, że Mateusz Morawiecki chce odpowiedzieć przede wszystkim na taką wewnętrzną potrzebę niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy czuli się marginalizowani czy czują się marginalizowani w tym ugrupowaniu, przez, no umówmy się, pokolenie starszaków, takich 65+, plus, którzy rozdają karty cały czas mówiąc, bo my zakładaliśmy porozumienie centrum, bo my jesteśmy tym trzonem Prawa i Sprawiedliwości późniejszym, to my jesteśmy tym zakonem, który powinien decydować. Ta marginalizacja dotyczy umiarkowanych polityków w wieku tak powiedzmy 40-50 lat tego środka,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 raczej jako koalicja. No tak, PSL nie chciałby się przylepiać do legendy Mateusza Morawieckiego, no w końcu był premierem Oczywiście. i trochę, jak to tak kolokwialnie można ujmować, za uszami ma. A czy to nie jest trochę tak, że od historii, bo powiedziała pani profesor, że partia Centrum kiedyś, tak? Zakon Centrum, tak. porozumienie Centrum, to dzisiaj to Centrum jest mocno na prawo, a to ci, którzy za Morawieckim idą, chcą być w Centrum? No tak, ci, którzy idą za Morawieckim chcą być w centrum, ale tak jak powiedziałam, tu się nakładają różne czynniki. Z jednej strony takie bagatelizowanie przez ten zakąt centrum młodszych koleżanek i kolegów, ich zdania w ugrupowaniu, a po drugie no, wie pan, jeżeli się pamięta, Prawo i Sprawiedliwość z pierwszych, z pierwszych lat działalności, z tego powiedzmy okresu 2001-2004, to nie było to, to, było ugrupowanie prawicowe, ale centro prawicowe, prawda? A nie, nie, nie takie skrajnie prawicowe, jak w tej chwili wypowiedzi na przykład pana Przemysłowa Czarnka wskazują na, na ten skręt mhm. mocno w prawo na chęć e, odbicia, jak niektórzy twierdzą, elektoratu, który odpłynął do korony polskiej, Brauna e, i tak dalej. E, radykalizacja języka jest e, w zasadzie obecna w, w, w, w wypowiedziach polityków wszystkich ugrupowań, e, bez względu na to, czy, czy zaliczmy je do lewicowych, centrystycznych, czy prawicowych, ale... Tutaj wyraźnie, jak gdyby, Kaczyński i, i, i, i zwolennicy Czarnka chcą sięgnąć po tego radykalnego prawicowego wyborcy. no Tak, to trochę jak z Orbanem. 16 lat rządził, się znudził. Przypomnijmy tylko, że Jarosław Kaczyński 23 lata rządzi pisem i może niektórzy też się znudzili. Zostawiamy opozycję na moment. Zajrzyjmy do koalicji. Jest wniosek o wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Oczywiście złożony przez Konfederację, czyli przez opozycję, ale mocnej dłoni, to niektórzy by nie podawali w koalicji. Pani minister. No tak, szczególnie, szczególnie pozostałości po Polsce 2050 i pani ministra Katarzyna Pełczyńska nawet ma z tym duży problem. Te warunki, które postawione zostały pani ministrze Henik Klosce, aby stawiła się na posiedzenie klubu i wytłumaczyła z niezrealizowanych obietnic dotyczących czy czystego powietrza, czy systemu kaucyjnego na przykład. I uwzględniła to żądania wymagania Polski 2050, a z drugiej strony mamy premiera Donalda Tuska, który sprawiała sprawę jasno, jeżeli nie będziecie bronić naszego ministra, ministra koalicyjnego w takim znaczeniu, to po prostu opuszczacie koalicję. I Myślę, że Pułczyńska Nałęcz ostatecznie rozgrywając Henik Kloskę, no, przepraszam za takie kolokwialne wy, wy, wyrażenie, czołgając trochę panią ministrę, e, jednak ostatecznie nie poprze tego wniosku, e, wniosku Konfederacji. No, albo wniosek i wyprowadzka, albo nie poparcie wniosku, i dalej pchamy ten wózek, tak? No tak, pani przewodnicząca, a Pałczyńska doskonale wie, bo zakładam, że szedzi sądarze, że w tej chwili. Polska 2050 nie wchodzi do nowego, do nowego rozdania, do nowego parlamentu, bo poparcie oscylujące wokół 1,5 do dwóch, no to już przesadziłam, że do 2%, bo 1,9 to nie jest poparcie, które pozwala marzyć w ogóle o tym, żeby, żeby te, te sondaże odbić i wejść do Sejmu i wie, że jeżeli nie powszechnie nie poprzez swojej byłej partyjnej koleżanki, a współpracowniczki w rządzie Donalda Tuska, to wówczas powstaje rząd mniejszościowy i prawdopodobnie no w ogóle nie będzie miała szansy Polska 2050 wystartować w kolejnych wyborach i stanie się partią kanapową. Więc to jest, wie pan panie redaktorze, to jest sytuacja, w której no ktoś pozbywa się pracy w szybkim tempie. No, zawsze można jakieś stowarzyszenie założyć z plusem. No, tak. To też jakieś rozwiązanie. Kryptowaluty. Pani inwestowała kiedyś? Interesowała się tym rynkiem? Nie. W ogóle dla mnie to jest, wie pan, po, poza zasięgiem logicznego myślenia, tak bym to ujęła, dlatego, że no... I znowu przepraszam za wyrażenie, jest to jedna wielka, wielka ściema i rynek, który koniecznie trzeba uregulować. No właśnie. Ktoś chce uregulować. Myślę o Unii Europejskiej. Mówię tak najpierw szerzej. Potem te, te regulacje przyjęte na rynku unijnym w końcu, jesteśmy częścią Unii, jakby spływają do nas. Rząd pisze ustawę. Czy ona dobra, czy zła, to nie będziemy teraz ostrzegać. Prezydent wetuje. No i wynik jest taki, że nie mamy żadnej ochrony. Absolutnie. Każdy, kto dzisiaj chciałby się zainteresować, kupić sobie tam kawałek tego bitcoina, czy, czy jakiejś innej kryptowaluty, to wchodzi na pole minowe i to jeszcze z zawiązanymi oczami. Oczywiście, że taka jeszcze w tej części, kiedy mogłam podsłuchać wypowiedź prezesa tam, tej, tej powiedzmy giełdy od kryptowalut, że klucze do, do, do tych finansów ma człowiek, który zaginął kilka lat temu. Nikt nie ma dostępu do, do, no, do zasobów wielu tysięcy Polaków. Trzy miliony, no. miliony Polaków. To... No, właśnie, no właśnie, 3 miliony Polaków weszło w kryptowaluty. Pozbawiło siebie samych możliwości decydowania o swoich pieniądzach de facto. No, jest to zastanawiające, że są to aż 3 miliony. Ciekawe, co kierowało tymi osobami. Być może znajomość rynku kryptowalut. Też nie chcę tego absolutnie oceniać. Ale jak widać jest to bardzo niebezpieczny świat, mocno nieuregulowany w Polsce. Chociaż jesteśmy jako państwo członkowskie Unii Europejskiej zobowiązani do uregulowania tego rynku. Oczywiście w tle pojawiają się jakieś powiązania polityczne z, z giełdą kryptowalut, finansowanie przez giełdę kryptowalutową, działań politycznych i itd., itd. Też nie chciałabym tego oceniać, ale jest to mocno wątpliwa postawa etyczna. Jeżeli się politycy wybrani przez polskie społeczeństwo zbraniają przed wprowadzeniem regulacji dających poczucie bezpieczeństwa finansowego wielu Polakom. Bo 3 miliony to nie jest garstka 10 osób, w czyim interesie się występuje. A to weto do ustawy, prezydenckie weto do ustawy to dzisiaj przejdzie, nie przejdzie? Nie, no oczywiście, że nie przejdzie. Już mamy głosy płynące z Konfederacji. Na pewno trzy piąte głosów nie zbierze się do tego, żeby to we to obalić. Hmm. Czyli dalej niektórzy politycy są za tym, żeby nie było oczywiście. żadnych uregulowań. A jak komuś świsną z przed nosa oszczędności życia, no trudno, mógł pan nie wchodzić. Nawet nie ostrzegaliśmy. Odpowiedzialni panie to Panie redaktorze, panie redaktorze, bo to jest takie myślenie neoliberalne, prawda? Wolność ponad wszystko, państwo nocny stróż a człowiekiem kieruje tylko i wyłącznie jego rozum, a za wolność trzeba wziąć odpowiedzialność. Świetnie, I ale ja się, dla... pani profesor, ja się z tym Ta. zgadzam, tylko dlaczego to działa wybiórczo? Dlaczego nie ma związków partnerskich? Przecież jest wolność, każdemu wolno z kim chce. Pełna e, zgoda. Dlaczego nie ma e, innych rzeczy, które nagle politykom uwierają? Tak w pewnym momencie momentalnie im uwierają. To jest po prostu tak obrzydliwa hipokryzja, że szkoda mówić. Pełna zgoda. Pełna zgoda, panie redaktorze. Ja jestem w tej samej grupie, co pan i stawiamy kropkę. Profesor Danuta Plecka, politolożka, politolog, Uniwersytet Gdański. Do wyboru. Można u nas, jak się chce. Dziękuję bardzo za poranne spotkanie. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia Państwu życzę. Za 12 minut będzie godzina dziewiąta i teraz będzie o kulturze. Martyna Podolska, nasza Miss Kultura przyszła, ale jakoś tak bez stroju, na stulecie swojej dzień anteny. Dzień dobry, dzień dobry. Rzeczywiście dzień dobry. jutro, dokładnie 100 lat programu Kończy pierwszego Martyna. polskiego radia. Ja jeszcze nie, na szczęście jeszcze nie, ale wiesz, chciałabym się poniekąd odnieść do tej intensywnej rozmowy, która chwilę temu zabrzmiała mhm. na naszej na e, antenie e, i powiedzieć, że dzisiaj nie, niestety nie przychodzę z jakąś taką wielką ulgą z tymi propozycjami, teatralnymi Polityka i filmowymi. Weszła Polityka weszła do kultury. O, świat jas. znów i społeczeństwo. I chociażby jutro premierowo w Teatrze Osterwy w Lublinie wybrzmi transatlantyk Witolda Gombrowicza i to będzie nawiązanie do historii powstawania tego dzieła i w ogóle do postaci Witolda Gombrowicza, bo to on będzie główną, właśnie głównym bohaterem tego, tego spektaklu. Aż przypadkiem przed gmach poselstwa przyszedłem i widzę, że okna jaśnie wielmożnego posła oświetlone. A to wiedzieć chciałem, to mnie wiedzieć trzeba było, jak tam, co tam, jaka jest prawda? Jak to my na Berlin idziemy, kiedy na przedmieściu warszawskim się biją? Nie bacząc wtedy na późną godzinę nocną, ja próg gmachu ojczyzny przestąpiłem i po wschodach na pierwsze piętro się udało. Niech tam, niech tam, chodź, pan chodź, chodź pan. I tak rozmówić się chciałem. Transatlantyki w reżyserii Łukasza Wita-Michałowskiego. Jutro premierowo na scenie teatru Osterwy w Lublinie. Tak jak powiedziałam, głównym bohaterem będzie Witold Gąbrowicz, który będzie powracał i do swojego tekstu, i też do pobytu w Argentynie i odnosił sytuację y, polityczno-społeczną y, polską, tę dzisiejszą do lat 60. 70. -tych. Także myślę, że to może być bardzo ciekawe przedstawienie. Podobnie zresztą jak... To ciekawe, czy powie, czy był w Argentynie, czy w Mercosurze teraz. A, to, to chcesz powiedzieć, to też odwołanie. Wszystko, wszystko drodzy Państwo, wszystko właśnie tak, jest, tak, tak to jest z dobrą literaturą, sztuką, teatrem, filmem, że jeżeli jest uniwersalna, to właśnie można ją czytać z kontekstu dzisiejszego. I tak też jest ze spektaklem Zamk Oczy Nel, epilog w Pustyni i w Puszczy, który już premierowo wybrzmiał w Narodowym Starym Teatrze, ale były tylko premi pre premierowe przedstawienia, trzy przedstawienia i teraz dopiero teraz to przedstawienie w reżyserii Piotra Domalewskiego, znanego państwu reżysera filmowego, debiutującego na scenie teatralnej Powraca, a główną rolę, rolę Nel jako dziewczynki, ale też i babci 80-paroletniej gra Dorota Pomykała.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 O rodzinie i umieraniu mówiła Dorota Pomykała, grająca postać Nel w spektaklu Narodowego Starego Teatru w Krakowie. A premierowo w Teatrze Telewizji w poniedziałek wybrzmiał prałat, spektakl Michała Kmiecika i Marcina Libery i to jest odniesienie do postaci kapelana Solidarności Henryka Jankowskiego. Bardzo mocne, odważne, kontrowersyjne przedstawienie opowiadające o realiach, także życia kościoła. Słucham? To ja słucham. A kto mówi przy telefonie? Diabeł. Aha, a w jakiej sprawie? Chcę rozmawiać z dyrektorem. Nie ma dyrektora niestety. Jak to nie ma dyrektora? Co to znaczy nie ma? No nie ma dyrektora, bo... bo dyrektor ma obowiązki przeróżne. No i nie ma dyrektora w obowiązkach właśnie. Aha. Może ja przekażę wiadomość, zapiszę, albo może pan zostawi numer, to powiem dyrektorowi, że pan dzwoni. To dyrektorat dzwoni, jak będzie? 666. Aha. 666. To zapisałam już. Co? Już zapisałam. Co pani zapisała? No, 666 zapisałam. Dwa razy to jest. Aha. 666. To mam. Trzeci raz. To dwa razy czy trzy razy? Prołat jest dostępny na VOD, bezpłatnie na VOD Teatru Telewizji. Myślę, że warto to przedstawienie. Naprawdę odważne, ale świetnie zrealizowane, nakręcone i zagrane e, zobaczyć. A wspominałeś o stuleciu e, jedynki uh -huh. i tak to się zwykle dzieje, że różne wydarzenia się spajają w całość. E, ponownie e, pianista od dzisiaj w kinach po 24 latach w wersji 4K, czyli w wersji zrekonstruowanej, ten film Romana Polańskiego e, na no to rzecz oczywiście o Władysławie Szpilmanie związanym niegdyś z Polskim Radiem. Przecież to twórca muzyczny Polskiego Radia i ta jego historia posłużyła Poleńskiemu do opowiedzenia jego historii. Było mieszkanie jakiejś niedopalonej w kuchni. Szukałem tego pożywienia i w tym momencie usłyszałem Hände Hoch, Przerażony, wstałem, podniosłem ręce do góry. Był to... Kapitan Wehrmachtu, który pan pyta się mnie, co pan tu robi? Czym się pan zajmuje? Jaki był pana zawód? Ja mówię, jestem pianistą. To Władysław Szpilpa, Szpilman, opowiadający o historii swojego życia, ocalenia. A teraz kilka słów co od, od Alana pamięta, bo... Starskiego, scenografa tego filmu, który odwiedził nas i odwiedził te studia, które stały się także inspiracją dla niego, bo kilka scen przecież w tym filmie jest rozgrywanych niby, niby w polskim radiu.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 Christian Stewart mówi ci to coś. Uh -huh. Amerykańska aktorka postanowiła zająć się reżyserią i wyreżyserowała chronologię wody. Ten film od dzisiaj w kinach to jest adaptacja powieści o tym samym tytule. Opowieść o stawianiu granic przede wszystkim i tych emocjonalnych i tych cielesnych. Bardzo mocna, ale też i eksperymentalna opowieść.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 nie dałoby się tego wszystkiego zrobić w pojedynkę. Myślę, że to echo jest zaraźliwe, że musimy być razem. Mówiła Kristen Stewart o swoim najnowszym filmie, chrono, najnowszym filmie, który stworzyła, wyreżyserowała, a ta praca trwała aż 8 lat. 8 lat chciała zrealizować chronologię wody. A teraz nie wiem, czy zdążymy jeszcze powiedzieć kilka słów o Arko. No to z ch chwila. Arko, czyli film familijny, animacja pięknie opowiadająca o młodym, o młodym człowieku, który przenosi się do innego świata. Miki! Zaczynałem się już martwić. Kim on jest? Nie wiem. Myślę, że to jakiś czarodziej. Albo anioł. <głos> Jak masz na imię? Iris. Ale to jest przepiękna opowieść, drodzy Arko, państwo. Arko od dzisiaj w kinach. Film wyprodukowała Natalia Portman, a, a, a film był też nominowany do Oscara. Szkoda, że nie dostał. Naprawdę, no wiadomo. na Podolska opowiadała. Musimy kończyć. To jeszcze polecę jedną rzecz na Polskie Radio 24pl Gdyby ktoś chciał się odchudzać, to naukowcy odkryli nowy peptyd, który jest lepszy od tych, co się wstrzykuje, żeby tam było szczuplej. Proszę poczytać na Polskie Radio 24pl za 3 minuty dziewiąta Grzegorz Szątczak, do usłyszenia.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 Lidl. To się opłaca. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie.